Witamy Państwa w naszym y, cyklicznym programie, y, pogadance, audycji y, takiej towarzysko-gospodarczo-politycznej, a także kulturowej i technologicznej. 23 maja 2023 roku, odcinek 68, antywirus po tej stronie i gospodarz ze Zoro po drugiej Witacie serdecznie, majowo, bardzo słoneczny, piękny, przeplatany dzień. Szukam kota na ogrodzie, bo gdzieś mi zniknął. No. A propos pogody i zmian aury, to w czwartek w zeszłym tygodniu chodziłem w zimowej kurtce, w czapce na uszy, taką jaką się ubiera w sztormową pogodę z temperaturą 8-7 stopni w ciągu dnia, deszczem i mgłą i wiatrem, a już dwa dni później w sobotę opalałem się na tarasie w ogrodzie w stroju absolutnie kąpielowym, plażowym, korzystając z temperatury tu paru stopni, a w miejscach nasłonecznionych i zacisznych sięgała, bo zmierzyłem na, na termometrze, 44 stopni. No czyli to, był, to było powietrze sacharyjskie o niskiej zawartości pary wodnej i w związku z tym bardzo szybko nagrzewającej się. Tak, zdecydowanie potwierdzało się to, ponieważ były piękne fotograficzne gwiazdy, że tak powiem, do obserwacji astronomicznych bez żadnych chmurek, bez, bez także śladów samolotów, nie były w stanie tego zapasku dzić. Niebo było granatowe, co bardzo mi się podobało, bo wspomniałem sobie wygląd nieba z lat młodzieńczych i z dziecinnych, gdzie ono po prostu zawsze było granatowe. Chmury miały kształt zdefiniowany w miarę barankowaty. Nie było takich rozmazanych na szarym tle smug. Natomiast do, do, do czego zmierzam? W latach ubiegłych ten okres przejścia między zimą a latem wynosił około 2-3 tygodnie. Tego roku wyniósł no, nie mniej, nie więcej tylko 2-3 dni. Jest to radykalna zmiana. Wynika to także z tego, że zmieniają się fronty Zmieniają się schematy pogodowe, no w ślad za wypowiedzią chociażby szefa CIA, że pracują jednocześnie nad kilkoma projektami, które mają na celu zmiany wzorców pogodowych, a to jest tylko jedna organizacja na jednym kontynencie. Wiadomo, że kontynentów jest więcej, tych organizacji również jest więcej. Wszystkie usilnie pracują, żeby nam tu zrobić dobrze. I na rzecz planety nie zawsze to dobrze wychodzi, bo aktualnie we Włoszech są olbrzymie powodzie. W Hiszpanii zaś susza, która zapewne odbije się stratami w rolnictwie, w zbiorach. Być może się okaże, że ten pierwszy plon będzie nieudany i z trzech pozostaną tylko dwa. Pewnie nie w każdym obszarze, ale jednak także te elementy pogodowe zaczynają być czasem dokuczliwe, bo z siedmiomiesięcznego czy ośmiu sezonu grzewczego przechodzimy nagle do tropikalnych upałów, które trwają powiedzmy półtora miesiąca do dwóch miesięcy, bo to tak się ostatnio powtarza. Potem przychodzi troszkę chłodnej jesieni i taka rozmamłana zima trwająca praktycznie do połowy kwietnia. No tak, czyli zamiast tego klimatu, że tak powiem przechodniego, mamy klimat no taki, jaki subtropikalny? Nie, no taki Wietnamski, jak to się nazywa? No zima jest praktycznie na plusie cały czas. Śnieg się nie chce utrzymywać za wyjątkiem może tygodnia, może półtora, pomimo tutaj wysokości nad poziomem morza nieobojętnej. I nie ma już takich wyraźnych momentów, że na przykład na 1 listopada spada śnieg i on sobie leży do końca marca. Tak to bywało kiedyś. Po czym następuje wiosna około dwumiesięczna, gdzie powolutku kwiaty wychodzą, wszyscy się budzą do życia, mieszkańcy lasu, łąk i tak dalej. Można chodzić w marynarce czy w lekkiej kurtce przez kilka tygodni. Był czas wtedy, żeby popracować w ogrodzie na grządkach czy, czy wokół domu. Teraz nagle z zimy robi się lato i potem się okazuje, że nie można obsłużyć swojego ogródka z tego względu, że znowu jest za gorąco. Po zimie od razu lat. No, czyli klimat monsunowy. Bo byliśmy na radykalny bardzo. Bo byliśmy na skraju klimatu kontynentalnego, tego związanego z Eurazją, a teraz pojawiają się no, dramatyczne te, te cyrkulacje północ-południe, które były nieznane na, u nas wcześniej. U nas połówe, tak. czyli albo wiatr. Kiedyś koralaty stanowiły poważny, prze, poważną przeszkodę. Teraz jakoś to jest pokonywane. Nie wiem, czy te prądy wznoszące powodują, że takie ogromne masy powietrza przedostają się z Afryki Północnej do nas w tak gwałtownych strumieniach. To oczywiście powoduje wiatry, burze, jakieś nawałnice. Takiej ilości. Tych gwałtownych, nawalnych deszczów i burz też się nie spotykało kiedyś. To były sporadyczne rzeczy, które się latami wspominało teraz. Jakieś to właśnie dziwne zjawiska, które zrywają dachy czy wywracają całe hektary lasu. Ale to działa w obie strony, północ-południe. Polarny z północy i saharyjski z południa. W tym tygodniu był, był południowy, saharyjski suchy i piękne gwiazdy, ale ta sama można spotkać z północy i przyjdzie gwałtowne osiębienie w tym tygodniu. I będzie, I mogą się teraz zdarzyć na przykład przygruntowe przymrozki. Mam nadzieję, że nie, bo to bardzo szkodzi roślinom i. I, I naszym tak, ale, tutaj pracom. Ale mogą się. Zwykle nie było tego. Zwykle nie było tego, ale to, o to się rozchodzi, że pojawiają się takie modele pogodowe, które dotąd nie były obserwowane. Rzeczywiście to, to może mieć różną genezę. Niemniej jednak wiadomo, że takie prace są prowadzone, które mają udowodnić, jak bardzo klimat się ociepla i jak bardzo człowiek go niszczy. No owszem, niszczy go, po to, żeby propaganda lepiej zadziałała w wielu miejscach nie byłoby to konieczne dzisiaj takie widziałem zestawienie niebo w roku tam 1980 i 2023 i porównanie tych właśnie granatowych przestrzeni z białymi barankami naprzeciwko szarych płaszczyzn ze smugami białymi, które po samolotach zostają. No, no jest to szokujące wrażenie, ludzie może się nad tym kiedyś nie zastanawiali, teraz coraz więcej osób dostrzega te znaki na niebie i no jest to zastraszające, że rzeczywiście wpływ człowieka takiego złośliwego na wysokich poziomach naukowych może tak wiele napsuć. No i no, słuszna jest obserwacja, że wpływ człowieka na środowisko jest bardzo wyraźny i wielce szkodliwy. Pytanie tylko, którego człowieka tutaj bym na tym tak, się skupił. Tak. tak, to myślę, że słuchacze sobie na ten temat odpowiedzą, ale to taki wstęp pogodowy był, który nas powiódł na szerokie przestrzenie błękitnego nieba jak w piosence, mianowicie tak. Zacząłbym od odpowiedzi na jedno z pytań. Szanowny słuchacz, który wykazuje się zawsze aktywnością i przenikliwym spojrzeniem, Cynamonium mianowicie, napisał nam, że głupoty wygadujemy w temacie blokad granic niemieckich. No Można by to powiedzieć tak. Głupoty, nie głupoty. Czasem powiemy coś, czego inni jeszcze nie wiedzą. Tak to skwitowałem. Próbowałem tam napisać coś więcej pod tym komentarzem. Trzykrotnie. Niestety YouTube mi to permanentnie wycinał. Ciekawe dlaczego. Ciekawe dlaczego, tak. Nie mogłem zamieścić żadnego linka. Nie mogłem zamieścić nawet słów kluczowych do linka, bo pozbyłem się już tych wszystkich symboli HTML, WWW i tak dalej. Napisałem kilka słów, które są wystarczające, żeby je wpisać. To również zostało wycięte. I wszelkie e, słowa, które były związane z, z namierzeniem tych artykułów. One się w prasie niemieckiej pojawiły. E, pojawiły się dzień wcześniej i dwa dni później przed naszą zeszłotygodniową audycją i zacytuję to teraz, bo, bo nie miałem okazji odpowiedzieć słuchaczowi na łamach YouTube'a. Mianowicie pochodzi ta informacja od ministra spraw wewnętrznych Brandenburgi Michaela Stibgena, który uważa, że możliwe jest szybkie wprowadzenie stacjonarnych kontroli na granicy z Polską właśnie. A to wiadomo dlaczego, bo to jest bardzo istotny szlak tranzytowy. W celu ograniczenia, on tu mówi otwartym tekstem, nielegalnych wjazdów i transportów. Wiadomo skąd, wiadomo czego. Możemy się tutaj domyślać produktów żywnościowych oraz imigrantów. Co więcej, policja stanowa Brandenburgi bardzo promuje ten pomysł i uważam, że ubędzie im sporo roboty, jeżeli uda się to przeprowadzić. Oczywiście to nie jest takie proste. Tam trzeba by było zastosować jakieś preteksty ze względu na naruszenia różnego typu i zapewne Niemcy sobie sprytne powody wynajdą. Yy, w każdym razie yy, Federalne Ministerstwo Spraw Wewnętrznych yy, pracuje nad decyzją która została podjęta przez, przed ten, przed, przez konferencję premierów um, landów. Jeszcze w poprzednim tygodniu, czyli już przed dwoma, dwoma tygodniami. I to dążenie do tymczasowych kontroli yy, na wzór bawarski także yy, inni premierzy promują w celu, jak to nazywają, zwalczania nielegalnej migracji i przemytu. Także, także rozumiecie Państwo, Tyzor, oczywiście to wiesz, bo my na bieżąco przesortowujemy teksty znaczących czasopism i gazet europejskich. Także docierają do nas takie sygnały, zanim jeszcze ktokolwiek się zorientuje. W Bawarii było to widoczne przed głównym uderzeniem szlaku południowego, tego tak zwanego syryjskiego, czyli ogólnie rzecz biorąc Bliskiego Wschodu, ale tam byli też Afgańczycy i Kolumbijczycy i wszyscy inni zebrani w ośrodkach wysyłkowych sułtana Erdogana wiele lat temu w programie imigracyjnym kanclerz Merkel. I to wyprzedzająco ja osobiście uchwyciłem i zamieściłem na bieżąco swoich informacjach i później się to po kilku miesiącach potwierdziło. Także tu z, z tym wychwytywaniem wyprzedzającym nie ma żadnego przypadku. Te procedury w Monachium, czyli w Bawarii zastosowane podczas kryzysu południowego przez Węgry prowadzącego obecnie lewicowe rządy w Brandenburgi, Pomer, czyli te, tym landzie jednoczącym Słubice z, ze Szczecinem i Berlinem te, teraz są wprowadzane, że tak powiem, w oficjalnej polityce. To jest wcześniej nieznane, bo przyjaźń polsko-niemiecka w tych landach by, byłego Didier jest znana. Prawda, Mamy tam wielką rafinerię ropy naftowej, którą teraz nasz prezes koncernu, jedynego monopolisty paliwowego próbuje kupić, naciskając na Niemcy, to jest jeden z wektorów, że tak powiem, negocjacji warszawsko-berlińskich, odszkodowania notabene, o których nikt nie, którego nikt nie zauważa, jest bardzo istotny, bo Niemcy mają tę rafinerię ściśle deficytową, ona pracuje na technologii rosyjskiej, i jest zaopatrywana przez Wrociąg przyjaźń, który został odcięty i głównym, że tak powiem, ośrodkiem zaopatrzenia są alternatywne dostawy przez y, pośredników z Polski i krajów nadbałtyckich. Więc no to jest bardzo ciekawa rozgrywka, ale to na marginesie. Kryzys, że tak powiem, migracyjny z kierunków wschodnich przez Polskę, czyli Ukraina, Białoruś i tam ta cała reszta przez Białoruś przenikają do Niemców liczne kohorty dziesiątków tysięcy miesięcznie z Afganistanu, z Iraku i, i krajów sąsiednich, bo przecież te kraje są rozbite wojnami wewnętrznymi z ostatnich lat i tam ci ludzie nadal próbują znaleźć swoje miejsce, że tak powiem, do życia i do zarobku i oczywiście emigrują do bogatej w sensie względnym Europy, szukając, tak powiem, pracy i socjalu. No i wiadomo, jaki jest tego skutek. Więc te fale, w związku z jej generalnym wzmożeniem, Niemcy próbują, tak powiem, zatrzymać. No i żeby to się stało możliwe na arenie europejskie, trzeba znaleźć wiarygodny, że tak powiem, pretekst. No to jest nielegalna imigracja, przemyt, prostytucja, handel narkotykami i tak dalej, co łatwo jest wykazać, jeżeli mamy sieć tajniaków, którzy po y, obaleniu muru berlińskiego nie zniknęli, tylko pracują ty, stosując inne metody, po cichu. I między innymi pracują dzięki umowom szengeńskim. Po polskiej stronie granicy mieszkańcy Słubic i okolic doskonale wiedzą, że patrole germańskie są na naszych ulicach i nawet się z tego cieszą, bo wypłaszają gangi kolorowych imigrantów, którzy okradają sklepiki. Taka jest prawda. Także wiesz, no to ta wspólna Europa ma różne odcienie. To nie są tylko negatywy, są liczne pozytywy, ale trzeba to jakoś umiejętnie, że tak powiem, synchronizować. Co za co. Niemcy stwierdzili, że co za co jest generalnie na minus od początku wojny ukraińskiej i próbują się od spodziewanych efektów tego, te, te, te, te, te, te, te, tej amerykańskiej, że tak powiem, zabawy odseparować, prawda? Po wybuchu Nord Stream 2 wiedzą, że to są głównie koszty. No i co mądrzejsi na lokalnej scenie zwłaszcza tej regionalnej, czyli tych Bundeslandów, których jest kilkanaście, wprowadzają własne polityki, żeby jakoś z tego się na własnym lokalnym podwórku wykaraskać, że przynajmniej mniej utracić. No, I tutaj mamy tego objaw. I, I przewidywalnym od samego początku efektem tego jest w polityce Bundesrepublik, która jest nominalnie federacją państw związkowych rzekomo niezależnych, czyli mających własne parlamenty, jest oczywiście przeniesienie tego ciężaru socjalnego i innych tam zabaw międzynarodowych na poziom federalny, czyli zrzucenie tego y, ciężaru socjalnego opieki, opieki nad nimi, grantami i innymi rzeczami dodatkowymi na rząd federalny. A rząd federalny, jak wiadomo, ma coraz większą dziurę budżetową i nie jest w stanie tego finansować, no to wtedy, w związku z tym, że nie da się za to zapłacić, no to zgadzamy się, chociaż wiemy, że to jest politycznie niepoprawne, ale na Waszą blokadę granicy, jeżeli nam uzasadnicie, że to nie narusza dyrektyw unijnych, no to wtedy musimy się zgodzić i wtedy się zgadzamy. Blokada granicy faktyczna i kontrole przymusowe w strefie Schengen są nieuniknione w warunkach i wskutek wojny na Ukrainie przy milionowej imigracji, która już wtargnęła do Polski, a będzie jeszcze w perspektywie tzw. wiosennej kontrofensywy narastała z powodu rosnącej rzeszy uciekinierów, że tak powiem, ekonomicznych i humanitarnych, i też, powiedzmy sobie, socjalnych, bo nie widzą możliwości dalszej egzystencji. W upadłym państwie, które mimo zasilania finansowego z zewnątrz nie spełnia swoich podstawowych potrzeb tak? i, i, i, i konstytucyjnych obowiązków. To nas czeka, więc Niemcy profilaktycznie wiedzą, co się święci i starają się przed tym zapobiec. To jest wszystko do przewidzenia. Myśmy o tym mówili rok temu. Tak, to właśnie jest taki element, który tutaj po pierwsze ze względu na szacunek do słuchacza, który się udziela i któremu zawsze chcę odpowiedzieć, to jest jedna rzecz. Ale druga to jest dobry przykład. Po pierwsze, że w źródłach darmowych, w źródłach dostępnych ogólnie Istnieje szereg blokad, które uniemożliwiają emisję treści bardziej zaawansowanych. Także my po pierwsze musimy tutaj się troszkę nagimnastykować, a po drugie nie możemy w pełni y, odpowiedzieć na, na Państwa tutaj zapotrzebowanie. Tutaj poleciłbym biuletyn. To jest rzecz już y, rozprowadzona y, prywatnie. To się zamawia. Y, zamówienie można y, umieścić y, w mailu. Ten mail jest dostępny w filmiku który, reklamowym, który się pojawia pomiędzy naszymi audycjami. Pieniądz w czasach zarazy lub o innym podobnym tytule. To są takie dwu, filmy. Tam można sobie odszukać ten adres i po prostu napisać. Wtedy będzie można skorzystać z pełnej oferty związanej z pracą wielu ludzi, którzy się składają na y, wyszukiwanie ciekawych rzeczy. To wiadomo, y, jest bardzo też szerokie grono, bo wszyscy internauci, którym leżą na sercu y, sprawy dotarcia do prawdy, czy podzielenia się informacjami, które uda im się znaleźć, czy to z prasy wschodniej, czy zachodniej, czy z różnych zakątków świata i różnych organizacji, które przecież emitują swoje dokumenty dla węższej grupy odbiorców, a te znowu stanowią źródło dosyć poważnej i atrakcyjnej informacji, którą można pozyskać zdecydowanie przed czasem, zanim ktokolwiek inny dotrze do tego i zorientuje się, już nie mówiąc o tym, że powszechnie publika do takich informacji nigdy nie dotrze, ponieważ nie zagląda tam, gdzie, gdzie trzeba. No tak, kłopot nie polega na tym, że to jest niewiadome, tylko na tym, że jest to skutecznie zaciemnione. Mało tego, yy, możliwość dotarcia do tego syntezy i analizy jest tak trudna, że zajmuje zbyt wiele czasu, żebyś był w stanie do tego sam dotrzeć. Więc to, to tak po prostu jest. No, to jest analiza finansowo-statystyczna. Wszystko na tym świecie tak naprawdę jest wiadome. Jak mówi Pismo Święte, nie ma nic nowego. Na tym świecie nie ma nic nowego od tysięcy lat. Odgrywa się ciągle ten sam spektakl, ale spróbuj go sam okiełznać tę reżyserię i zgadnąć, jaki będzie następny odcinek przedstawienia co przyniesie ci kolejny akt? I w którym miejscu historii się znajdujemy aktualnie? Bardzo ciekawe pytanie. Także jeżeli spojrzysz od tej strony dramaturgicznej, no to dojrzysz niedostrzegane wcześniej aspekty tej zabawy, którą bierzesz na poważnie. Ja się wcale temu nie dziwię, bo sam jestem tego codziennym uczestnikiem i też śmiertelnie poważnie biorę niektóre rzeczy. Ale jeżeli się odprężę, prawda, i zrelaksuję, to stwierdzam, no masz rację, kochanie, no ale w sumie przecież to jest jedno wielkie przestawienie. Obydwa spojrzenia są, y, są uprawnione i, y, powiem szczerze, równie wiarygodne, bo to jest zarazem walka o przeżycie i też przedstawienie dla idioty. Dla idioty. Proszę zwrócić uwagę, bo tutaj w się w, przepraszam, w, Strącę, że wszystkie znaczące wydarzenia są zdecydowanie z dużym wyprzedzeniem przedłożone publiczności, raz z mrugnięciem okiem, innym razem z szyderczym uśmiechem, a to w jakichś kreskówkach, a to w jakichś wierszach, w jakichś filmach, powieściach, jest tego mnóstwo i to związane jest z pewną fundamentalną zasadą, jaką jest po pierwsze, że ofiara musi posłużyć się wolną wolą, ażeby wybrać złą drogę, pomimo tego, że ma przedłożone możliwości wyboru, ale bardzo często podejmuje złą decyzję na skutek zwiedzenia. A po drugie, nikt takiemu złoczyńcy nie zarzuci, że nie mówił, kiedy mówił. Czy wiesz, że było w ostatni weekend wycieczka Azorków do Białego Ogrodu? No, w, w ostatni weekend to chciałem powiedzieć, że było mnóstwo spotkań. Ja sobie tutaj wynotowałem te wydarzenia. Liga Arabska, G7, Grupa B i innymi słowy obrazy z górami, tak można to też, czy góra z obrazami, czy obraz, no tego, Bergera. To trzy wersje tego samego stowarzyszenia, jest tam zaproszone także radio W ogóle reprezentacja Polski jest dosyć bogata. No właśnie wymień nazwiska, które to by się rzuciły w oczy. To jest... No jest radio, jest no, pani Abuszko, to ten, ona nie jest reprezentantem Polski jako takim, ale to jakby działa w interesie terytorium polskiego, o tak to nazwę, polskiego terytorium etnograficznego. Tak jest. Dosyć aktywnie. Niekoniecznie na naszą korzyść, ale w ramach tu interesów szeroko prowadzonych. Jeszcze dwie osoby, yy, y, kto tam był jeszcze, no ty, od biznesu taki jeden gościu. <głos> zapomniałem jego nazwisko na K bodajże. Rada biznesu, tak? Tak, coś koło tego, coś koło tego. I jeszcze tak. jedna osoba, o której w tym momencie zapomniałem. Cztery osoby wliczając panią Jabłuszko. Tyle naliczyłem, co niekoniecznie musi być końcową liczbą. Ciekawe, co oni tam ustalili, czy tam się dogadali. No, no Na pewno coś znaczącego, bo jeszcze koleba się tam pojawił, przykolebał się. No właśnie, to, jest, to mnie niepokoi, bo, bo to jest człowiek o bardzo twardej twarzy i e, przenikliwym intele e, intelekcie. Także on tam jest nieprzypadkowo, jak go tam zaprosili. Grube miliardy są prane. Jego szef lata po świecie, od dwóch tygodni, nie może wrócić do, do, do swojej siedziby. Nie wiadomo dlaczego, może ma tak napięty harmonogram. E, w każdym razie jest on tak napięty, że nie mógł nawet spotkać się z wcześniej umówionym na, na spotkanie i stawiającym się na to wyzwanie prezydentem Brazylii, który no naprawdę dokonał cudów, żeby wygrać wybory w 200 pańc, milionowym państwie południowej Ameryki. Także no... Poważny zgrzyt jest tutaj dyplomatyczny. Nie wiem, jakie tam są wytyczne, żeby to wytłumaczyć. Na razie żadnych nie zobaczyłem. Wiarygodnych. Więc przykrywa to wszystko szczelna tajemnica dyplomacji. Nie wiadomo, co się stało, tak? No i nie komentujemy tego zdarzenia. No. Wiadomo natomiast, że, <śmiech> że socjalista z Ameryki Południowej który jest przyjacielem wszystkich, czyli na Stanów Zjednoczonych, Indii, Iranu yy, i Putina osobiście, To jest <gorsze> najgorsze w tym temacie, no, poczuł się wielce urażony. Także mamy problem. Houston, we got the problem. Co z tym zrobić, jak wylądować tego drona? No? Głównym, jednym z głównych spotkań Grupy B było yy, właśnie da, dalsze losy y, Krainy U, i co z nią, i co dalej, i co potem, jak to zainwestować, jak to zaorać, a może całkiem wszystko wywrócić do góry nogami, a potem zainwestować. No, myślę, że to się bardzo intensywnie omawia, tym bardziej, że rzeczywiście te obrazy zniszczeń są takie dosyć szokujące. Dzieliński w Hiroshimie właśnie przywołał wydarzenia z 1945 roku, że one mają podobny skutek jak aktualnie przy Bachmucie, że wygląda to w identyczny sposób. W ogóle temat Hiroshimy jako wybór miejsca spotkania budzi spore wątpliwości, począwszy od społeczności japońskiej, która normalnie będąc dosyć powściągliwą społecznością, ich kultura wymaga, że tak powiem, ukrywania pewnych rzeczy, bo to jest elementem dobrego wychowania, po prostu się rozdenerwowali, tak to nazwę bardzo, i ogromne były demonstracje przeciwko temu spotkaniu i przeciwko jego, jego, jego zawartości. Zresztą widać było dalej, że Biden nie Wspomniał choć słowem o wydarzeniach natomiast y, sprzed wielu, wielu lat, które zrównały z ziemią dwa miasta w Japonii. Natomiast bardzo chętnie y, będzie mówił, czy wspominał już o czerwonych liniach dla Rosji. Bardzo niefortunne. Myślę, że z punktu widzenia strategii y, politycznej i, i tej propagandowej Doradcy z, strajkujący aktualnie z amerykańskiego związku tych pisarzy filmowych, czy jak oni tam się nazywają, scenografów, scenarzystów, no widać, że chyba popełnili błąd podstawowy. Nadepnęli na wielki odcisk dumy narodowej japońskiej. Wiadomo, że Japonia jest państwem wymierającym, ale nadal ogromnym motorem, że tak powiem, finansowym i przemysłowym świata tak zwanego G7. Więc to no, poważny problem. Tym bardziej, że równolegle nadepnięte na odciski Koreańczyków, którzy przecież w ramach II wojny światowej znaleźli się pod okupacją japońską, tego militaryzmu cesarza Japonii. I do tej pory no, są wzajemne animozje, nie zakopane, nie znajdujące tego humanitarnego, ludzkiego rozstrzygnięcia. Oni nadal to celebrują po obu stronach. Wysoce niefortunne, bo ja nie mam nic przeciwko ani Japończykom, ani Koreańczykom, Kore którzy inwestują w Polsce. Prawda? Ale każdy. U nas daje sobie sprawę, że samochód z Japonii to jest coś innego niż samochód z Korei. Prawda? To marketing nadal, mimo tej całej kilkunastu tysięcznej kilometrowo odległości, te różnice podkreśla i kultywuje na rynkach trzecich. Zauważ tę różnicę kulturową, że Koreańczycy to nie są, to nie jest ta jakość, prawda? A jednak, samochody Hyundai'a i tak podobne, których nie reklamuję, bo są w wielu wypadkach no, jakościowo słabsze. No Podbijają polski rynek, czyli że to, rozumiem, że to walka konkurencyjna, ta rynkowa. Jeżeli na to nałożymy te, te filtry historyczne rozgrywające się w, na Dalekim Wschodzie z ogromną intensywnością teraz właśnie, przy okazji wojny gospodarczej i walutowej na, na Dalekim Wschodzie się rozgrywającej, no to jest poważny problem dla hegemona światowego. Oczywiście nic, czego nie śmiem podpowiadać tutaj ambasadorom hegemona, co oni mają zrobić w tej kwestii, ale widzę ogromny dysonans poznawczy i wielki problem marketingowy, bo dziesiątki tysięcy Protestujących staruszków na ulicach japońskich miast to jest blamasz. To jest blamasz dla tej polityki, bo ich wyprowadzić na ulicę jest bardzo trudno. Z powodów chociażby gerontologicznych. A jednak oni wychodzą. I trzęsąc się, że tak powiem, ze starości w swoich pieluchach, nadal wymachują tymi swoimi chodzikami i laskami, czyli że ktoś ich dotknął do żywego. To, to nie wróży nic dobrego. Obserwujemy w tym momencie bardzo wiele takich zjawisk, że pojawiają się animozje, o których już od dziesięcioleci nikt nie wspominał a które jakimś dziwnym trafem y, ktoś niewidzialny e, sprytnie wydubał na sam wierzch y, i umiejętnie wyeksponował w tak y, radykalnym świetle, ażeby wszyscy to widzieli. Y, widzę tu ewidentne rozpalanie y, y, i tworzenie świata dipolowego, czyli dwóch antagonistów. No i to jest właśnie ten wniosek, który mnie przeraża, bo rozpalanie takiego ogniska na plamie benzyny no, kończy się przewidywalnie. No wszystko niknie w ogniu i to jest właśnie problem, że te wskaźniki niepokojów wojennych zaczynają się powolutku rozpędzać. To, że zmierzamy do konfliktu, to było jasne od dawna, że wojna gospodarcza, walutowa, logistyczna, czy jakakolwiek jeszcze inna, czy nawet kulturowa, która tutaj ze strony świata zachodniego w stosunku do Rosji się pojawiła, to było wiadome. Natomiast teraz pojawiają się nowe kanarki, które sygnalizują, Zdecydowanie poważniejsze napięcie międzynarodowe. Sam podział przynależności do poszczególnych drużyn wydaje się już zakończony. Chociaż ciągle mamy nowych chętnych do grupy BRICS. To oczywiście są coraz mniejsze państwa, bo te, te duże już się zdefiniowały dawno ale widać, że jakby uszczelniają się te terytoria i uszczelniają się drogi transportowe. bo jeżeli ktoś widzi, że jest samotną wyspą, to niejako nie ma innej możliwości, jak tylko stać się terytorium przynajmniej niewrogim i neutralnie współpracującym. Także tutaj na mapie świata zdecydowanie pojawiają się dwa bloki, wschód i zachód. No polaryzacja jest aż na to widoczna, co powoduje oczekiwania deglobalizacji, dedolaryzacji, no i poważnych dyslokacji obecnego porządku. Te wszystkie systemy, które... Różne obszary w szczególności... Aha, przerwaliśmy rozmowę. Ja już się znowu słyszę. miałem trzy sekundy przerwy. Próby unifikacji rozrywających się obszarów finansowych podlegają ogromnemu ryzyko, ryzyku blokad i kontroli kapitałowych. Ja tu mówię o różnych tam wehikułach tam typu SWIFT, ale w następnym etapie to będą z gruntu wielostronne, globalne, multinarodowe, multilateralne wehikuły przepływów finansowych typu kryptowalut. Spodziewam się w nadchodzących miesiącach narastających, one już są widoczne, ale będą eskalować ograniczeń w, w tym zakresie. I to jest jednocześnie zagrożenie oraz ogromna szansa spekulacyjna, inwestycyjna. No tak, zawsze przy okazji wszelkich kryzysów pojawiają się nowe zagrożenia, ale też i nowe szanse. Natomiast tutaj ja bym zaryzykował taką tezę, że najpierw powstanie polaryzacja, później żelazna kurtyna, potem zwarcie, a na samym końcu zworka. To jest takie sformułowanie elektrotechniczne, bo zwarcie to jest chwilowe przebicie. I czy chwilowe spięcie. Natomiast zworka to jest spięcie permanentne, ale spięcie w zupełnie innym znaczeniu, nie w sensie konkurencyjnym, a połączeniowym. Bo istnieje tego typu ryzyko, że te dwa systemy będą równie totalitarne, jak teraz świat zachodni stara się być ze względu na ograniczenia. Słyszysz mnie, bo znowu coś tam piknęło? Halo, halo? No, jesteś obecny, bo wygłosiłeś kilka bardzo niebezpiecznych słów. Elektrotechnika właśnie teraz mnie zaintrygowała i się zastanawiam, czy to te, jakaś rzecz zakazana. Mianowicie widzę tutaj takie zjawisko, jak z jednej strony ten blok wschodni, gdzie mamy wolny handel i tak dalej, to wszystko się odbywa w takim żwawym, radosnym nastroju wymiana surowców, środków pracy i tak dalej, a z drugiej strony punkty społeczne, plewienie, rabat, punkty w Chinach persony non grata za złe przejście na, na przejściu dla pieszych za jakieś mandaty, które są wyświetlane w mieście. Te takie 5 miasta nazwę to, czyli dla różnych niewygodnych ludzi takie kontenerki z kratkami. Istnieje takie podejrzenie, że te dwa konkurujące ze sobą systemy mogą się kiedyś dziwnym, wspólnym zarządem połączyć. Tak to nazwę enigmatycznie. No wiesz, ja nie muszę daleko sięgać do, do, do książek ani doświadczeń historycznych, żeby dosłownie przekalkować wzorce gett z zaboru wschodniego, na mapę projektowanych miast ekologicznych, tak zwanych 15-minutowych, 15 bo to jest to samo. W nowym anturażu. To jest dosłownie to samo. Jeszcze chciałem przypomnieć, że w zaborze rosyjskim możliwość osiedlania się w tak zwanych gettach była określona ustawowo. I to były właśnie te obszary wyjęte spod ogólnego prawa, rządzące się specjalnym prawem. I tylko tam wolno było się osiedlać określonym nacjom i tam zamieszkiwać i rządzić się własną, że tak powiem, wewnętrzną konstytucją z wewnętrznym samorządem. To o to chodzi. Getta były z punktu widzenia prawa cesarskiego absolutnie dobrowolne. To znaczy nadawały tym osiedlom specjalny status quasi-eksterytorialny typu właśnie samorządu regionalnego. Ale tylko tam. I dlatego tylko tam, w tych tak zwanych gettach, z którego nie można było wyjść rzekomo i ich opuścić, mogły egzystować. Legenda o tak zwanych gettach, tu chciałbym się zachęcić do studiów, że tak powiem, tego tematu, u źródeł, że tak powiem, samych zainteresowanych, bo ja to akurat poczytałem, jest absolutnie kłamliwa i błędna. To nie jest tak, że władca zakazywał im emigracji z tego getta. Odwrotnie. Emigracja z tego getta skazywała obywateli z tych środowisk na permanentną, dożywotnią, razem z całym potomstwem, ekskomunikę ze społeczności tej, która to getto zamieszkiwała, gdzie cieszyła się immunitetem i własnym samorządem i y, dużą dozą, że tak powiem, niezależności od rządu centralnego. Jeżeli z tego się próbowali wyzwolić, opuścili to środowisko, to mieli wewnętrzną ekskomunikę i nigdy nie mogli wrócić do własnego środowiska etnicznego. Przy absolutnej bierności rządu centralnego, bo on niczego ich nie pozbawia, a niczego im nie nadawał. Po prostu był neutralny wobec tego, jeżeli chcecie założyć własną własne getto, to my na to zezwalamy. I tam nasza policja nie wkracza. Wy tam macie swoje sądownictwo, swoje podatki i tak dalej. To tak wyglądało. Ja tutaj nikogo nie chwalę, ani nikogo nie bronię, tylko omawiam stan prawny. Rozumiesz, do czego zmierzam? I teraz ten stan prawny sprzed dwóch wieków światli luminarze nowoczesności komputerowej, sztucznej inteligencji, próbują zaimplementować na całym globie jako wzorzec humanitarnego współistnienia z planetą geja, która przez społeczność ludzką została osaczona i ginie w globalnym ocipieniu. Rozumiesz, jaki z tego jest wniosek? I wiesz, jakie z tego wnioski etniczne wypływają? No. no. Ja ja nie śmiem, ani nie jestem w stanie ich dalej, tak powiem, ekstrapolować. Ja nie nie, nie ja... będę Cię podpuszczać więcej, bo, ro, e, to, bo, ja... bo to jest zabronione. To są myśl to jest. Jak potem? <gry> natomiast ja, ja tutaj jeszcze jeden wniosek mam, oprócz tego, który, który się tutaj nasuwa, mianowicie że ludzkość pomimo tego szatania historii, która jest w szkole, pomimo znania tak wielu rzeczy, no kręci się jakby w tym samym kieracie, żeby nie powiedzieć w tym samym kibucu. I cały czas te same procesy i zwyczaje funkcjonują w innym oczywiście otoczeniu technologicznym i organizacyjnym. Niemniej jednak, jeżeli się wniknie tak głębiej, w organizację społeczeństw, to jednak te schematy są cały czas szablonowe. Cały czas y, przebiegamy przez te same ścieżki, y, które oczywiście y, kończą się zazwy zazwyczaj tak samo i tym razem pewnie będzie podobnie, że jak już y, ta cierpliwość społeczna y, dochodzi do zenitu, y, no to tutaj bym zacytował artykuł, który, y, który dzisiaj y, y, spotkałem, mianowicie to Martina Armstronga na pytanie o tak zwanej francuskiej e, ustawie, o projekcie ustawy Legleze, poddaję, że nie wiem, czy to się tak mówi, e, która e, ma na celu oddzielenie m, nieruchomości budynkowych od nieruchomości ziemskich, czyli nie byłoby już związku między właścicielem, y, między własnością mieszkania czy domu, a własnością gruntu. To oczywiście daje szereg możliwości tutaj nadużyć y, urzędowych, ale od razu skojarzyło mi się to, że y, najpierw jest oddzielenie budynku od ziemi, później ducha od ciała, a... Y, jeszcze potem, a czasem jednocześnie głowy od tułowia, idąc francuskim tropem. No i to nas czeka niestety. Kolejny powrót gilotyny. Być może w jakiejś wersji soft. Sądząc, że tak powiem, natężenia ideologii kolorowych transparentów. No bo oni nie są w stanie niczego takiego zmontować i przeprowadzić. Po prostu są zbytnio rozmiękczeni w różnych wymiarach. Aczkolwiek, no echa historii są aż nazbyt czytelne, aby je przeoczyć. No po prostu spojrzyj na ostatnie kilkanaście propozycji przedłożeń sejmowych rządu socjalistów Kaczyńskiego. Te wszystkie hmm. ustawy o zapobieganiu tam infiltracji i tak dalej, dezinformacji i tak dalej, o wywłaszczeniu, prawda, o domniemaniu. rozumiesz, że to jest groza, zgroza po prostu. No bolszewiawcy totalnym rozkwicie swojego, swojej bezczelności. Ale to się, nie, tak, tak. to się nie rodzi samo z siebie. To się rodzi na wiesz, jakimś otoczeniu, że jest na to ciche przyzwolenie, że to właściwie no, nie będziemy przeciwko temu protestować. To jest wprawdzie przeciwko tym wszystkim normom prawnym, ale no. Wiemy, że wy i tak jesteście antyunijni i antypraworządni, więc no kolejny grzech wam wybaczymy, dołożymy do dobrodziejstwa inwentarza, więc właściwie nie ma o czym gadać. No. A my się z dnia na dzień pogrążamy w sensie poglądowym i tym ustrojowym, no bo w coś... Trzeba wierzyć i coś trzeba respektować. Czyli nie da się żyć w totalnym chaosie i mieć wszystko, jak śpiewał znany szansonista, notabene chirurg z Banacha, w tyle. No po prostu się nie da. Rozumiesz? No że gdzieś ta akcja serca się zatrzymuje. To nie jest tak, że wszystko wolno. I, no, no i bardzo się obawiam tych, tych schodów przed nami stojących, bo niewątpliwie się po nich stoczymy. To nie da się tego uniknąć. Będziemy się po nich turlali w nadchodzących kwartałach. Obawiam się tego przedstawienia, jakie wynikną z niego skutki, bo jesteśmy jak pijana dziwka po skończeniu spektaklu. Mamy lekką sukienkę na sobie, tak? Wokół jest stado dzikich i jurnych, proszę ciebie, bestii, które chętnie nas wykorzystają, a my tak pełnimy rolę takiej głupiutkiej nastolatki. No, że każdemu damy troszeczkę się uśmiechniemy, to będzie dobrze i wszystko się dobrze skończy. No, dobrze się nie skończy. I pragnę się to uświadomić, że w tej oprawie, przy tej reżyserii to się nie może dobrze skończyć. A dostaną w tyłek najwięcej ci, którzy są właśnie miękcy i tacy, no tacy nastoletni. Wie pan, ja nie rozumiem o co panu chodzi. No właśnie, te obserwacje są dosyć gorzkie, bo widzimy to na co dzień, szczególnie w polityce zagranicznej. Jakie są stanowiska, jakie są propozycje sługów narodu, że tak powiem, który oddaje wszystko za darmo, wszystko bezwarunkowo, no, no miłość bezwarunkowa zupełnie, a ostatnio właśnie i rzecznik prasowy coś powiedział i ambasador Krainy U też mu coś powiedział, także to widać było próbki, co będzie, jeżeli sługa podniesie nieco głowę, także od razu był okrzam z grubej rury. Co prawda obaj panowie tam pousuwali swoje wpisy, powiedzieli, że to tak było niezrozumienie takie czy inne, jak to zwykle w dyplomacji. Niemniej jednak mleko się rozlało zawsze z ciekawością, czytam wpisy na Twitterach, bo one są oddają nastroje społeczne oraz temperaturę tutaj wzajemnych relacji. Jest to dosyć ciekawe zjawisko, no bo to narasta wykładniczo w jedynym możliwym kierunku związanym, że tak powiem, z nierównością praw, o, o, o, o prawach ludności tubylczej, tak? Mieliśmy tak. Dwa, trzy spotkania. I emeryturach. I emeryturach też, i emeryturach też. Wszyscy wiedzą, o co chodzi. No, y My się tutaj musimy oczywiście hamować, bo to jest medium y, publicznie dostępne. Ogólnie y, można sobie tego posłuchać, także wymaga to nieco refleksji. Y, także staramy się tutaj y, mówić w miarę uprzejmie, y, pomimo tego, że jako obywatele y, możemy mieć szereg uwag, ale w związku z tym, że teraz obywatel y, może y, wyrażać o y, jedynie słusznej partii, tylko tak jak o zmarłych, czyli dobrze albo w ogóle w świetle ostatniej tej ustawy, no to widać, że jesteśmy już blisko pewnego rodzaju przesilenia. Co prawda wybory są już niby na jesieni, ale ja nie wiem, ile może to zmienić w takich okolicznościach przyrody. Wiesz, co to mi mówi, jak na to patrzę, że tak powiem, z dystansu? bardzo niepokojące dla obu stron zjawisko polaryzacji, które... Jeżeli nasz daleki przyjaciel futrujący całą zabawę dziesiątkami, ponad setką miliardów dolarów, z których duża część poszła oczywiście do kieszeni prywatnych złodziei, jeżeli się przestawi na tryb oszczędnościowy, a to już ma miejsce, w roku wyborczym jest to nieuniknione, to co się stanie? A no stanie się to przy kamiennym i nieustępliwym uporze strony, strony przeciwnej, która w dodatku wygrywa w nieustannym pasmie zwycięstw, no to co jest łatwe do przewidzenia. Mianowicie, że będziemy zmuszani do negocjacji z satrapą ze wschodu, który weźmie co uważa za swoje, a satrapa z dalekiego zachodu powie, no ale przecież to było do przewidzenia, nie możemy dawać dać wam więcej. Aha, no to co my zrobimy? No to musimy zmienić akcenty. I co wtedy? No i wtedy w przeciwną stronę. łatwa jest do przewidzenia, że aby odwojować dekady i stulecia nawet upokorzeń na wschodzie, ta legenda jagiellońska znajdzie swoje, swoje ujście w tym, że my odbijemy w cudzysłowie te nasze tereny utracone. I weźmiemy, co już ma miejsce w sensie prawnym, te tereny pod swoją jurysdykcję, opiekę, na zasadzie tak zwanej, w cudzysłowie znowu, wzajemności, tak? co ma miejsce w systemie ubezpieczeniowym, podatkowym, pol, policyjnym i tak dalej, co przecież można łatwo sprawdzić. Więc podstawy są już zbudowane. No i kiedy to się stanie, nastąpi polaryzacja tego dziwnego tworu na wschodzie, czyli rozbiór faktyczny do przewidzenia od kilku lat, nieunikniony na wschód i zachód, na granicy wielkiej rzeki, największej w, tej, w tym regionie Europy. I jedyne pytanie, które pozostanie nierozstrzygnięte na razie, to jest los największej elektrowni atomowej na brzegu tej rzeki. To jest jedyne, które, czego ja nie znam dalszego rozwoju i odpowiedzi na ten kalambur, jak to się rozwinie. A cała reszta jest przewidywalna z punktu widzenia strategicznego. A, no tak, tutaj mamy szereg problemów, które przed nami to praktycznie się rozgrywa każdego dnia, bo ilość spotkań, których tematem Jednym z y, głównych jest Kraina U, no jest duża i wszystkie odbywają się w dniach bieżących. Także y, nawet na, na spotkaniu y, Ligi Arabskiej temat był poruszony, bo y, sam przywódca się tam zjawił, przy czym poobrażał y, kilku uczestników za y, y, wsparcie Iranu, który dostarcza drony. Odbyło się to z dużą dezaprobatą goszczących go Arabów. No i co jeszcze? No i przy okazji, jeszcze można powiedzieć, że Węgry odezwały się w wyniku poważnej groźby, jaką było rozmontowanie, nazwę to delikatnie, w gwałtowny sposób rurociągu przyjaźni. No i ta przyjaźń miałaby przestać funkcjonować. A to jest główne źródło zaopatrzenia Węgier w ropę naftową, które przecież nie mają żadnych portów, rzecz jasna. Na co Węgry odpowiedziały bardzo ostro, że jest to sprawa, która wyczerpuje paragraf piąty, bodajże, paktu na to. I jest to zaatakowanie y, kraju, który ben, jest członkiem NATO i jego zagrożenie, jego bezpieczeństwu y, narodowemu w podstawowym zakresie, jakim jest y, transport surowców energetycznych. Y, w związku z tym odgryździ się dosyć, y, dosyć szybko. To wypowiedział się minister spraw zagranicznych Peter Jakiś To Szijarto. Szijarto. Szijarto. tak. Także widać, że te animozje narastają w różnych obszarach i tam, gdzie była nieprzychylność lub niechęć pojawiła się wrogość. No nie dziw się, że jeżeli hungarom ktoś grozi, że im wysadzi główną nitkę zaopatrzenia w paliwo, no że trochę się denerwują, no bo tak samo byś zareagował, że to nie jest działanie dobrosąsiedzkie, a nie sojusznicze. No to w ogóle jest działanie bandyckie, mówiąc szczerze, na Twitterze I, i w dyplomacji. No ale takie mamy bandyckie czasy. Teraz nastąpiło totalne schamienie dyskursu, co obserwujemy na wielu poziomach. Jeżeli już w dyplomatiko posługują się takim językiem, to trzeba się, no, trzeba się jak najszybciej zbroić, bo bo następny ja się, etap to jest ostre mordobicie. Ja się zastanawiam jak na taki diktum na, nasz korpus D by odpowiedział. Ja myślę, że byłyby to słowa coś w rodzaju jeżeli to jest konieczne, no to czemu nie? Kraina uwalczy za nas. Powiem Ci, że te czasy są niezwykle intrygujące i, i zabawne, ale ta zabawa no to jest to stypa jest i dyskoteka wiesz, na, na cmentarzu. Była taka fraszka o żabie, Dwóch chłopców się bawiło z żabą. Tak, inaczej widzieli to oni, a inaczej żaba, więc to tak ja widzę. No, będą jeszcze kolejne wyskoki i wybuchy, także no, nie, nie śmiem nawet się cieszyć z tego powodu, bo mnie to mocno niepokoi, ale, ale element zabawowy jak najbardziej jest cały czas aktualny, no bo jednak no, co śmieszne, to śmieszne. No. Skoczmy na chwilkę na Bliski Wschód. E, no w Turcji, bo szybko to załatwimy. W Turcji pierwsza tura okazała się nierozstrzygnięta. Natomiast ostatnio, w ostatnich dwóch bodajże dniach kandydat zajmujący trzecie miejsce przekazał swoje wsparcie dla Erdoana. Co oczywiście nie oznacza, że jego zwolennicy w całości posłuchają jego zaleceń, bo zapewne niektórzy pójdą do kandydata przeciwnego. Niemniej jednak widać, że poziom, że tak powiem, niesprawdzalności wyników wyborów będzie jeszcze większy, ponieważ jeżeli obu kandydatów oscyluje wokół 50% minus tam jakiś błąd, no to proszę Państwa muszę powiedzieć, że ilość figur, jakie tam wchodzą podczas liczenia tych głosów, czy się liczy pod stołem, czy nad stołem, czy w świetle, czy w cieniu, czy przy użyciu długopisów się zaznacza, które są dobre, mało dobre albo zupełnie niedobre, to jest tam bardzo wiele możliwości, to przeczytałem oczywiście w Timesie z Bliskiego Wschodu. I, I tam to z dużą taką niepewnością, jaki będzie wynik ten wyborów ostateczny, cytują te wszystkie doniesienia. To się okaże bodajże w najbliższy weekend. Jaka opcja polityczna tam <gry> zwycięży? Niemniej jednak poplecznicy obu stron są silni. Tak. Czyli wiemy, że zawodnicy są bardzo mocni, wkraczają na, na podium, na scenę, będą walczyli mężnie o zwycięstwo. No i nie wiemy, kto zwycięży. I mnie intryguje tylko jedno pytanie. Eee, czy my popieramy obie strony jak bardzo każdą z nich ile mamy tam procent udziałów i czy mamy zabezpieczone alternatywy to takie są trzy pytania zauważ, że one są mocno kontrowersyjne i wariantowe ale właśnie tak przebiega polityka Miesradowa. Także A szczególnie na Bliskim Wschodzie także te, te oczywiście są jeszcze dalsze pogłębione warianty, których nie chcę rozwijać, bo one istnieją te trzy ci wystarczą, żeby ogarnąć, tak powiem, e, dynamikę i, i, no i głębię te, tego pojedynku. Na tle wiecznie żywej Maksymy Józefa Dżugaszwili Stalina, który powiedział tak. wyborcy... Nie tycydują, nie ważne kto głosuje, ważne kto... Kto liczy głosy? Tak, to, inne tłumaczenie. Wyborcy nie decydują o niczym. O wszystkim decydują ci, którzy liczą te głosy. Tak, tak. To jest kanon. Kanon demokracji <śmiech> <śmiech> stalinowskiej, że tak powiem. No, ale to nie odbiega daleko od. od, od Ależ, za... chciałem powiedzieć, <śmiech> tak się skojarzyło. <śmiech> on, zauważ, on w sensie praktycznie mnie umarł, bo jego idee są praktykowane przez wywiady zagraniczne głównych mocarstw świata. Co można wykazać na podstawie wiadomości z prasy głównego nurtu. Ja już nie mówię o, wiesz, o jakichś tajemnicach typu Leaks, Lix, zwane Pentagon Lix, co łatwo jest sprawdzić, bo tu linki są dostępne. To ja jestem w stanie na gorąco to udowodnić. Wystarczy taka pobieżna analiza wie, z ostatnich kilkunastu lat. No i się okazuje, proszę pana, że proces demokratyczny jest mocno skomplikowany. Tak, i, i szeroko uwarunkowany, szczególnie, że prawdziwa władza od dawna stoi za tronem, już przez wieki. Tak. Ale przechodząc z Turcji jeszcze bardziej na południe do kraju kapeluszników, jest tam ostatnio chryja o poziom inflacji. Otóż jeden z posłów tradycjonalnych powiedział, że szef banku centralnego powinien zdecydowanie zrezygnować i podać się do dymisji z tego powodu, że podwyższył stopy procentowe w sposób niezabezpieczający przed stłumieniem inflacji, a ta Straszliwa inflacja wynosi 4,70 z kawałkiem. I, czy te informacje dostał na swoje biurko w codziennym biuletynie prezes Glapiński? Wątpię, wątpię. Tam się sortuje informacje ekonomiczne. Docierają do niego tylko odpowiednie, zgodne z linią partii. Tak właśnie podejrzewałem, że tam w tym budynku, prawda, z tym trójkątem na, na, na szczycie to, to się in, inne reguły stosuje. Także 4,7 to już jest zabójcza dla prezesa stawka inflacji, ale u nas y, jest taka enklawa, y, że inne parametry obowiązują. No można do, dodać jeszcze 10 i nie będzie problemu. O, to jest tak. To teraz byśmy mieli to 10 na y, y, odchylenie statystyczne. 14,75. Jak trochę spadnie poniżej 14, to mówimy, że jest wielki sukces, bo teraz inflacja z, z, zmierza w kierunku jednokierunkowym. Na koniec roku to w ogóle zwyciężymy i będzie sukces, tak? Ale gdyby się zwiększyła, to również nic się nie dzieje, bo to nie jest jakaś wielka sprawa. No przecież dramatycznie wzrosła. Jeżeli będzie nawet 15 no to przecież to, to, to się nic nie zmieniło, to o co tak. wam chodzi? A, ale po... wszystko w pobliżu 14, co jest jeszcze kilkanaście, to, to przecież nie 20. To jeszcze słowotwórczo się tak zgadza, to jest tak rodzinnie przynależne, że tak powiem. Tak, ale tak mówiąc, tak powiem fi, finansowo, to jest totalne szmacenie tego, co masz w kieszeni, bo jeżeli za rok masz minus jedn, jedną siódmą, to znaczy, że w przeciągu siedmiu lat masz zero. Tak oczywiście to jest nieprawda, bo oh. procent inaczej działa, ale, ale tak mówiąc, tak powiem, językiem zaskrzyżowania skrzyżowania srebrnej i złotej, to de facto do tego się sprowadza, bo jeżeli masz jedną siódmą do potęgi siódmej, no to i tak wychodzi zero, bo to jest tam 3%, to więc może sobie wsadzić, wiesz gdzie. To Czyli jest ksiąg gęsią, matematyczny zmierzający do zera. Między, bardzo szybko. Między gęsią srebrną i, ziel, i złotą i żelazną. To no to wszystko, no kochany, no to to jest między szynkiem a ulicami metalowymi, tak? Jak tam się przejdziesz, no to to się uświadomią szybko. Jedn, zaraz, 14% to jest 1,7, tak? Aha. 1,7 do potęgi 7, ile to jest? No, to sobie wpisujemy w ten gladiator, ten kalkulator, czy jak tam masz ten smartfon i ci wychodzi u kurde, no, to cud finansowy. Tak. My to bierzemy na taki procent. My tu sobie dworujemy, a to są e, bardzo poważne straty dla gospodarki, dla e, konsumentów, obywateli, e, podmiotów gospodarczych każdego kalibru. No, kiedy my się z tego podniesiemy, to nie wiem, bo jak słyszę hasła w rodzaju czternasta pensja, piętnasta emerytura, 17 czy 16 renta, to, to doprawdy mnie się to wszystko wywraca w rząd. No, wystarczy to policzyć. No, weź sobie jedną siódmą do potęgi siódmej. To, ci tam przyjdzie to, to właśnie, tak. ile z tej 14 emerytury dostaniesz, no. No i będziesz będzie poza zadowolony tak była w tym <grymne> co tak jeszcze o... wracając do po to już ten temat inflacji to byśmy mogli tutaj o, o, o, o, osobną pogadankę zrobić a tu chciałem jeszcze kilka kilka wrzutek z bliskiego wschodu bo jest to prawda niewiele ale wydaje mi się że pojawił się pewien przełom Yy, otóż, jak przewidywaliśmy w zeszłym tygodniu, yy, marsz flagi, yy, który w Jerozolimie był, oczywiście wzbudził olbrzymie emocje. tysiące policjantów yy, pilnowało tego marszu. Yy, tradycjonaliści z białoniewielkimi obrzucali uprzejmościami wszystkich obserwujących yy, ich Palestyńczyków. Yy, to nie było jak burd, natomiast ich życzenia no, pozostawały w dalekiej sprzeczności z życzliwością. Po tym, niedawno, bo w, w, chyba w poniedziałek Humus lub ich koledzy zorganizowali pokazowe ćwiczenia ataku na kraj kapoczników przy udziale dziennikarzy. Na co zaś Dzisiaj szef wywiadu wojskowego IDF, albo to było no, nawet wczoraj już, powiedział, że szef libańskiej grupy terrorystycznej jest bliski poważnego błędu, który może go pogrążyć w wielkiej wojnie. To już padły tego typu słowa wielka regionalna wojna to po raz pierwszy zanotowałem tego typu zwrot. Dotychczas były to spory graniczne czy spory międzypaństwowe, a tutaj pojawiło się po raz pierwszy, i to szef wywiadu podkreślam, mówi, pogrążenie regionu w wielkiej wojnie. Jednocześnie tutaj tutaj, co tam jeszcze on powiedział, że wszystko stwarza potencjał do dużej eskalacji w regionie, ale oczywiście, jak to y, szef armii, bo to tym razem już szef armii się wypowiadały, są gotowi na wszystkie warianty, y, prowadząc y, wojnę z pięcioma, tutaj literalnie padło, dwoma przeciwnikami, bo tutaj się wlicza zarówno kraje, jak i organizacje będące ich zbrojnym ramieniem, na przykład taki humus czy inne y, tego typu produkty. Kolejne zdarzenie, y, które się pojawiło w ostatnich dwóch dniach y, pod tytułem niebawem będzie za późno. Mianowicie y, ujawniono do y, wiadomości publicznej kolejne rozbudowy y, podziemnych obiektów, które jak podano, czy to prawda, czy nie, to nie ma znaczenia, ale y, dla opinii publicznej znaczenie jest y, propagandowe, które niebawem staną się y, niedostępne dla... Y, Amerykańskich grubasów spuszczanych z B2 penetrują głęboko skały, likwidując wszystko, co pod spodem. Tutaj głębokość rzekomo jest już krytyczna, co oczywiście sugeruje przyspieszenie działań. Tytuł artykułu to koszmarny scenariusz wiadomo jak to działa oczywiście na społeczeństwo zmilitaryzowane i taki też myślę miał być wydźwięk tego artykułu. Także pojawiły się trzy takie mocne notatki w ostatnich kilku dniach, które moim zdaniem zapalają powolutku czerwone lampki. Czy twoim zdaniem Persowie mają taką zbudowaną, głęboką bazę produkcyjną w swoich masywach skalnych, bo to jest państwo gó górzyste, więc to, dla nich to jest nic nowego wydrążyć coś w skale górotworu granitowego na głębokości tysiąca metrów. Znaczy mają no z pewnością. O y, głębokościach y, tu nie było mowy tak y, wielkich. Y, podawano 80 do 100 metrów, więc to jest relatywnie płytko. Y, tym bardziej, jeżeli wziąć pod uwagę najnowsze technologie, y, że tak powiem, drążenia i pogrążania tuneli, które mogą sięgnąć 900 metrów, y, y, użyte w innych miejscach, y, y, że tak powiem, w innych krainach. Tylko, że przez inną stronę. Jak to jest po stronie amerykańskiej, to ja nie wiem tego. Praktycznie nieistotna jest głębokość tunelu, nieistotne są ich, że tak powiem, długości, pojemności i co tam się naprawdę dzieje. Pytanie jest tylko takie, czy gwizdek już zamierza ruszyć, czy dzwony zadzwonią i czy to będzie teraz. Ja chciałem Ci powiedzieć, że KGHM i kopalnie węgla kamiennego w Polsce sprzed kilkudziesięciu lat dys dysponowały własną technologią drążenia tuneli poziomych na głębokościach poniżej jednego kilometra. No bo tam, tam są szyby kopalniane, między innymi szczelinowanie tak zwane w poszukiwaniu gazu łupkowego, wykorzystało opatentowaną technologię inżynierów z Polski w poszukiwaniu tych złóż, potem te, te, te badania, tych badań zaprzestano, bo stwierdzili, że rzekomo nie są opłacalne i tak dalej, no ale opłaty licencyjne z tytułu technologii, która była w upadkowym PRL-u, że tak powiem, zarejestrowana wykorzystano, właśnie szczolinowania tego na wielkich głębokościach, to rodzi duże skutki ekonomiczne. Jak drążymy te, prawda, skały na dużych głębokościach, gdzie są ogromne ciśnienia, no bo przy użyciu tych nowych pomysłów można zaoszczędzić koszty rzędu 10 do 50 razy, więc to stanowi dramatyczną różnicę w kosztach, w tak powiem, i możliwościach eksploracji złóż naturalnych. No i tego typu techniki podejrzewam, no przecież nie jestem tego pewien, zwłaszcza że to jest opatentowane, stosują inżynierowie z Iranu, którzy nie są głupsi i mają różne własne konstrukcje, na przykład rakiet międzykontynentalnych, których nie ukradli, ani nie kupili z, z Korei Północnej, tylko część tej technologii kupili, a następnie rozwinęli sami, Tak, bo mają te silniki rakietowe, wznoszące ładunki kilkudziesięciu i kilkuset ton na orbitę, więc no, chyba musieli wykonać własną robotę. Coś tam potrafią. Więc podejrzewam, że jeżeli to działa w górę, to działa również w dół, więc y, ten przełom, który udało się w latach 70. uzyskać komunistycznym inżynierom Gierka, no oni także <ścoughs> osiągnęli i, i, i robią na własny rachunek. Jeżeli tak, to na głębokości tysiąca metrów pod powierzchnią gleby, w litosferze, czyli w skale prawda, wulkanicznej typu bazalty, typu granity, no bo to jest większość terytorium Iranu, mają, te swoje, tak. mają te swoje tunele i tamte magazyny z, z, z tajną bronią umieścili. No ja oczywiście nie, nie jestem w stanie tego wykazać, ale tak przypuszczam z poziomu rozwoju technologii światowej. Tak, więc tak jak powiedziałem, to jest oczywiście możliwe, bo dawno już było możliwe i zapewne szereg tego rodzaju zaplecza się znajduje pod ziemią, gdzie oczywiście przekraczane są różne zakazy związane z Międzynarodową Organizacją Atomową, która wyznacza co wolno i komu i w jakim procencie, w jakiej masie posiadać, wytwarzać i z czym doświadczać. Natomiast tutaj to rzeczywiście, co jest uderzające, to te słowa, że za chwilę będzie za późno, za chwilę będzie krytyczny parametr przekroczony, który może uniemożliwić przynajmniej przed opinią publiczną skuteczne zadziałanie prewencyjne ze strony kapeluszników. No to znaczy w swobodnym tłumaczeniu. Noże słuchajcie, nie mamy innego wyboru, musimy zacząć się zabawę teraz. Jest taka ewentualność. Oczywiście ona już wielokrotnie się powtarzała i spełzła na niczym, ale jak dotąd nie byliśmy w tak y, dobrze przygotowanym y, politycznie i medialnie y, momencie. Aha, wiadomo, że przygotowanie proceduralne, sprzętowe, militarne to już dawno jest za nami. Śledziliśmy to na bieżąco przez y, poprzednie miesiące. A jak zwykle w dobrej propagandzie y, i w odpowiedniej dezinformacji i przygotowaniu do y, zdarzenia, które powinno nadejść y, relatywnie znienacka, ale przecież nie dla wszystkich. Ci, którzy to śledzą, to widzą to na bieżąco. Musi być pewien odstęp, kiedy wszystko ucichnie, odstęp czasu po czym y, następuje krótka przygotówka i uderzenie. Czy tak będzie teraz? Ja oczywiście tego nie wiem. Nie siedzę tam z nimi, nie rozmawiam. Nikt oczywiście tajnych informacji nie posyła do gazet. Niemniej jednak to są tego typu y, sygnały, które umożliwiają w sposób y, y, dyplomatycznie przygotowany każdą reakcję, co oczywiście wiąże się z by, poparciem hegemona, który już wyraził się, gdyby coś poszło źle, no to oni oczywiście tutaj zadziałają również. Czy spodziewasz się takich wydarzeń w tym roku? Latem tego roku? No wiesz co, powiedziałbym, że 50%. Powyżej. 60 na 10. A jak to wiąże z zabawami ukraińskimi? To... Tak, jeżeli się okaże, że w krainie u sprawy wysychają, e, kończą się finanse i pieniądze, co też nie do końca jest takie oczywiste, I brać pod uwagę wysłanie samolotów kolejnej partii i nowy program e, zatwierdzony finansowo e, w, u Hegemona, no to jeżeli tam wygaśnie, to rozwija się na Bliskim Wschodzie ale jak to będzie, naprawdę jest tyle zwrotów akcji w tym wszystkim, bo gra jest wielopoziomowa i się okazuje, że raz po raz są nowi gracze i nowe parametry, które jeszcze nie są przygotowane, a okazują się jako kolejne konieczne rzeczy do osiągnięcia przez którąś ze stron. Także widać, że z jednej strony tak, oczywiście zmierzamy nieuchronnie do tej roz, rozwałki, a z drugiej strony... Cały czas taka czy inna siła powoduje, że nie do końca jest to możliwe. Chociażby nieuchwalony budżet w państwie kapeluszników, który po pozornej zgodzie dzisiaj znowu jest w niezgodzie, ponieważ opozycja, czyli partia Likud, powiedziała, że nie zgadza się na konszachty Bibiego z ministrem spraw wewnętrznych. Oni sobie coś tam poustalali, jakieś kwoty sobie poprzyznawali dla poszczególnych partii koalicyjnych, co jest znowu kością niezgody. A jeżeli do 29 bodajże maja nie zostanie ten budżet uchwalony, no to upada rząd, upada parlament i będą rozpisane kolejne wybory. No z tego wynika, bo to ja nie jestem na bieżąco, to jesteś o wiele szybszy ode mnie. Byłem przekonany, że tam kompromis budżetowy został osiągnięty dwa dni temu, a to się okazuje, że nie, bo on został osiągnięty, ale nie do końca jak zwykle, więc się zmienił. No i wobec tego powraca terminarz 1 czerwca, czyli Międzynarodowy Dzień Dziecka, gdzie nastąpi znowu przestawienie zwrotnicy na inne tory i być może będzie tak, że wtedy opcja izraelska jest nieaktualna i nastąpi dalsza przyspieszona eskalacja na Ukrainie. Ja widzę od wielu tygodni bardzo ścisłe związki polityczne, finansowe i personalne między Kijowem a Tel Awiwem. I to już nie jest żadną tajemnicą, w sensie, że tak powiem, politologicznym, że to, to ma miejsce. Wobec tego istotnie, jeżeli nastąpi wyciszenie na froncie północnym, to nastąpi przyspieszenie na froncie południowym i vice versa. Teraz jest pytanie, która z tych opcji zostanie wybrana. Bo to, że eskalacja zbrojna, potyczki z Moskwicinem będzie rozgrywana w nadchodzących miesiącach, nie stanowi w ogóle tematu rozważań, bo to jest pewnik. Ze wszystkich stron mamy potwierdzenia z Moskwy, Tel Awiwu, Waszyngtonu i innych stolic natowskich chociażby. No to chyba więcej potwierdzeń nie potrzebujemy, tak? No, że jeden Orban wyjdzie przed szereg i powie, nie, nie zezwalam. No, sam rozumiesz, że to chyba się nie nie zrealizuje. Więc będzie eskalacja. Pytanie tylko gdzie? No, to jest jedyne pytanie, które nas czeka. Wobec tego nadchodzący sezon letni będzie bardzo wyboisty. Gorancy. I rozrywkowy. I to jest jedyna informacja, której jestem pewien na 100%. Tak zwany volatility index z całą pewnością idzie do góry. Więc jeżeli robisz shorty na tym indeksie, albo odwrotnie, bo to jest, jest taki double VIX y, y, y, odwrócony. Są takie fundusze na na, na, tym, na y, W Nowym Jorku cholernie y, nie, nie, nie zachęcam, nie reklamuję. One są niespotykanie y, ryzykowne, tak? No bo sam rozumiem, że to rwie do góry, a potem na dół, tak? Jak winda. Ale jeżeli wiesz to robisz, to tam można teraz zarobić niespotykaną kasę. Tak, tam gdzie ryzyko, tam kasa. To jak to zwykle przy tego typu zjawiskach. Ale pierwszy czerwca to nie jest jedyna, że tak powiem, opcja, że tylko militarne rzeczy się rozgrywają. O ile pamiętam, w Stanach przekroczony będzie prog zadłużenia zawarty w Konstytucji właśnie 1 czerwca. No To właśnie. Warto... To jest jeden z elementów tej zabawy, przecież oni są zależni od tego kurka finansowego. Czy tego nie, jeszcze nie, nie to przeoczyłeś, czy ty przez nie, uwagę nie nie śmiesz o tym wspomnieć? No nie śmiem o tym wspomnieć, bo to wszystko się właśnie zbiega w 1 czerwcu właśnie yy, tajemniczo tego właśnie dnia. Ale to nie jest przypadek. No domyślam się, że to nie przypadek. Zastanawiam się tylko, czy będą uruchomione koniecz, kolejne jakieś tajne przejścia konstytucyjne, które umożliwią odraczanie, czy coś rzeczywiście się wydarzy politycznego w tym zakresie, że ktoś z czegoś zrezygnuje, że jakieś przedwczesne wybory czy coś takiego. No Wydaje mi się, że oni to jak zwykle pozamiatają pod dywan. To co powiedziała Żaneta Jeleń. notabene urodzona chyba w, w, gdzie no, w Białymstoku? Nie no. Gdzie gdzieś ona się urodziła? Po... Tak, no gdzieś na południowo-wschodnich tych rubieżach, tak? Tam właśnie chyba ona rozumie co robi. Żaneta wskazała tę datę jako nieprzekraczalną, ale jej specjaliści z Ministerstwa Finansów powiedzieli, ale przecież, e, e, Pani Minister, my mamy bieżące wpływy podatkowe, to nie da się ustawić, ustalić, ustawić sztywnej daty, kiedy e, Ministerstwo Finansów stanie się niewypłacalne, bo my nie wiemy, kiedy to nastąpi, którego dnia. Mamy bieżące wpływy podatkowe z VAT-u, jak to się tam nazywa, podatek dochodowy, zwroty z tych podatków osobistych itd. No i te wpływy cały czas do ministerstwa przychodzą. Każdego tygodnia. I dajemy tego wyraz w tygodniowych raportach, tak? No. I wygląda według naszych tam projekcji, to gdzieś tam w okolicy 10-15 czerwca się tam urwiemy, bo będzie minus. Ale to nie znaczy, że przestaniemy spłacać zobowiązania, tylko będziemy musieli z, z, zrezygnować z m, opłacania niektórych z nich, czyli tak zwanej technicznej niewypłacalności, która się ogranicza z historycznych przykładów wziąwszy, z moratorium na spłaty odsetek, które są grotek płatności, bo płatności, tak powiem, kwoty głównej, czyli tej kapitałowej, są rozliczane zazwyczaj, to różnie wygląda, ale zazwyczaj w tempie rocznym. Raz do roku, na koniec roku podatkowego należy się transza zwrotu z obligacji na przykład dziesięcioletniej, tak? I to jest ta transza. Jedna dwunasta kwoty zostanie przelana na, na, na konto wierzyciela z tytułu obligacji. Ale co kwartał czy co miesiąc, w zależności od jaka to jest obligacja, są płacone kupony procentowe, tak? I one są zmienne, bo, bo te procenty przecież są ruchome, tak? I każda, tak powiem, obligacja, każda długość tego papieru dłużnego ma inne daty i inne terminy spłat tych kuponów procentowych, które w dodatku jeszcze są zmienne. Tylko nie da się na bieżąco dokładnie transponować i przeliczyć i wykonać, dokładnej analizy i projekcji, to można podać tylko w przybliżeniu. Wobec tego przybliżona data technicznej niewypłacalności Skarbu Stanów Zjednoczonych to jest no, między tam drugim a trzecim tygodniem czerwca, a może trzeci, a może po początkiem lipca. No To wszystko jest zależne od bieżących wpływów. Tak? Rozumiesz, że główną Głównym tutaj argumentem są bieżące wpływy podatkowe dwa, oczywiście nastrój na rynkach finansowych. Jeżeli stopy procentowe wzrosną, no to trzeba będzie płacić większe kupony od tych e, przypadalnych obligacji. Rozumiesz, na, według bieżących kursów się płaci te kupony. Jeżeli kursy, te, te procenty spadną na rynku, no to płacimy na bieżąco mniejsze odsetki. No, to wszystko się razem kumuluje. Czyli nie da się tego zaprojektować nawet z wyprzedzeniem dwutygodniowym, już nie mówiąc miesięcznym. Na no, żaneta występuje z tą swoją pewną miną. Kobieciny z, z okolic Białego Stoku i mówią, tak, 1 serca, koniec i będzie niepłacalność. No niestety specjaliści z amerykańskiego rynku finansowego są innego zdania. I na Reutersie i tam inni goście, którzy to komentują, mówią, że no my nie wiemy dokładnie, nie znamy tej daty, ale jeżeli w ogóle do takiej niewypłacalności dojdzie, to będzie w cudzysłowie niewypłacalność techniczna, bo to nie znaczy, że Stany Zjednoczone nie są w stanie i nie chcą spłacać swoich wierzytelności. Bo to jest nieprawda. Z przyczyn technicznych... Nie są w stanie i nie mogą teraz, chcą, ale nie są w stanie. To, to jest w sensie prawnym zupełnie inna kategoria. Nie są w stanie, bo zamknęli im kasę. Spłacać zobowiązań chwilowych, czyli tych odsetek. Bo teraz Żanecie zamknęli kasę i ona nie może spłacić odsetek, które są należne na ten dzień której wysokości nie znamy dzisiaj. Za tydzień, za dwa tygodnie nie znamy, bo to jest zależne od sytuacji na rynkach. Zamknęli kasę, ona nie może tego spłacić, to jest niepłacalność techniczna. Co nie oznacza ni defaultu całkowitego. To jest default techniczny. Nie spłacimy, czyli tak naprawdę wszystkie dotychczasowe zobowiązania nie tracą swojej siły i prawdopodobnie nawet Amerykańskie agencje ratingowe, bo większość z nich się tam właśnie lokuje, nie zmienią nawet statusu wiarygodności wypłacalności Stanów Zjednoczonych z tego tytułu. Tego nie jestem pewien, bo to jest wyłącznie decyzja polityczna, ale mówię o technicznych podkładach takiej decyzji, że nie ma powodu, aby redukować wiarygodność Stanów Zjednoczonych z powodu technicznej niewypłacalności, która trwa tydzień, dwa z powodu dyskusji w parlamencie. Są jeszcze głębsze pokłady tej dyskusji, do, do których nie mamy, że tak powiem, możliwości teraz wnikać, a które są przenikalne ludzkim mózgiem i które można zanalizować prostym rozumowaniem. Ale sam rozumiesz, że to, o czym teraz ja mówię, a Tobie otwiera i innym oczy na pewne zjawiska, no to jest pieprzony, żeby nie używać amerykańskiego terminu teatr. Zdecydowanie. Ja jestem przekonany, że finansiści szczególnie z takich szczebli amerykańskiego establishmentu są doskonale obznajomieni w rolowaniu długu i w rolowaniu w ogóle wszystkich na całym świecie ze względu na dolara jako walutę rezerwową. Mają w tym doskonałą wprawę. Fakt faktem, żeby cokolwiek policzyć w księgowości, należałoby procesy zamrozić. To jest zjawisko niemożliwe. Dlatego pewne rzeczy się robi tylko raz do roku i to w okresie świąteczno-noworocznym, kiedy ludzie biorą urlopy, zatrzymuje się produkcję czy różne procesy. I wtedy jest ta szansa, ażeby przez jeden czy dwa dni podliczyć się i wstawić dane do bilansu. Ci, którzy próbują to robić wcześniej czy później czy w, na bieżąco, oczywiście są bliżej czy dalej prawdy. Niemniej jednak e, prawdziwe bilansowanie to jest bilansowanie sztywniaka. Więc ta zasadniczo w gospodarce nie zachodzi. Są to pewnego rodzaju przybliżenia. E, ja jestem przekonany o tym, że Amerykanie sobie poradzą po raz kolejny z tym tematem. I tak jak mówiłeś, agencje ratingowe nawet nie mrugną okiem na ten temat i wszystko zakończy się wesołym oberkiem jak zwykle. Ale tu nie wykluczam, nie wykluczam, bo to jest możliwe i nawet prawdopodobne, że przy tej okazji to jest never let a good crisis go to waste. Tak, żadnego kryzysu nie można pominąć, żeby go wykonać. Główny doradca polityczny, prezydenta Obambo, notabene, oficer, chyba podpułkownik IDF-u. Emanuel? Tak, Emanuel. Warto, to, warto wrócić, do, bo to jest bardzo ja wyrafinowany. Emanuela. Inteligentny, wykształcony, on wie o czym mówi. Więc jeżeli tak jest i istotnie te kryzysy są prowokowane i wykorzystywane w sensie propagandowym i, i praktycznym notorycznie, bo ta, takie mamy wrażenie, no to ja nie jestem do końca przekonany, że ten kryzys nie będzie stanowił, tak powiem, punktu Y, y, do odpalenia, czyli takiej trampoliny, do dużego kryzysu. Sądząc z wykresów i z działania różnych tam y, dużych y, agregatów gospodarczych, geopolitycznych jest za wcześnie. To jeszcze nie jest ten moment. Ale nie da się tego wykluczyć, że teraz włączą ten przekaźnik, teraz będzie wiesz, w dół, i następnie po napiętrzeniu się problemów gdzie indziej przełączą wajchę na innym kierunku. Wiesz o czym mówię, że to, to nie jest tak, że jest tylko jedna wajcha i możemy tylko w dół albo w górę. Owszem, w dół albo w górę, ale tych wajch jest kilka równoległych. Tych trampolin, które działają w dużym sensie niezależnie, bo działania polityczne np. bloku BRICS typu Putin, Iran, wiesz, Chiny, i coraz bardziej integrujący się zachód w sensie finansów, czyli G7, no one są w dużej mierze niezależne, antagonistyczne. Czyli, że można jeden i drugi włączać tak, jak chcesz. Tu naciskamy, a tamten podskakuje, rozumiesz? I w drugą stronę tak samo. Tu naciskamy, a to w drugiej stronie podskakuje. No, tak, to trochę przypomina silniki pozycyjne w statku kosmicznym. Rozumiesz? Ale to jest prosta zasada fizyki podstawowa. Energia nie ginie. To nie da się zniszczyć. Albo jednym boczkiem będziemy się poruszać, albo drugim jest... boczkiem, albo głową w dół. Jeżeli tutaj popychamy, to tam spada. No a jeżeli tutaj spada, to tam idzie do góry. O, aha. To nie wiedziałem, że tak można. No można. I oni to robią od tysiącleci. Aha, to takie sztuki. Rozumiem teraz, że energia... Działa w obie strony. No zgadza się. To działa... Ujemne stopy procentowe, przecież widzisz, jaki jest efekt, tak? Tak, tak. To było ciekawe przez duszy czas, a skończyło się jak zwykle. Nie Ale przewidywalne, bo to, to jest efekt złodziejstwa. Jak kradniesz, no to idzie w drugą stronę, tak? Ale myśmy nie przewidywali tego w model, modelu, że da się kraść. No to żeś chyba przeoczył najważniejszą lekcję. Da się kraść. Bo to się da kupować po ujemnej cenie. Uuu. To ja nie wierzyłem, że to. To pan mi takie mówi, takie, takie cuda ekonomii, no tak, ucz się. Stąd są właśnie plusy ujemne? Rozumiesz? Czyli że, wiesz, jeżeli tworzymy na przykład jednostkę typu e, arytmetyka urojona, wiesz, liczby urojone na liczby przykład. Liczby urojone, tak, tak, tak. Ale to Kwadrat tej liczby jest ujemny, tak w skrócie ale, ale wiesz o co tu chodzi. Teraz, no, bo przecież te wykresy, ja cię to zachęcam, bo ty bo, że jesteś już doświadczony i tak dalej. Jakbyś tak sobie te wykresy teraz z tymi liczbami zespolonymi przetransponował na przykład na wykresy akcji, albo na przepływy finansowe, to zobaczysz, że występuje tam bardzo bliska korelacja niemalże bliźniacza. Tak, to jest matematyka wyższa, która jest chętnie używana przez spekulantów. Rozumiem, że te do podatki dodatnie, czy te procenty dodatnie, one się transponują w tym świecie w procenty ujemne. Równie elegancko. To jest ten sam mechanizm. Tak, to transfer jest przeciwny. Tak, i zaczyna działać i wszystko płynie w odwrotną stronę. I ty się że miało grzać, a kurde chłodzi. No. Antymateria po prostu. Ojejku, kurde. No przecież tak nigdy nie było. No, nigdy nie było, dopóki myśmy nie przyszli z naszą matematyką. Wy, wyście tego nie studiowali, głupie goje, bo liczby urojone wydawały wam się nierealne. A teraz patrz, pan. Włączam! Ja powiem jeszcze, że przedmiot pod tytułem zarządzanie kryzysów", kryzysem to miałem już 30 lat temu na studiach. Tak, kurde, stary jeszcze. No, tak to wyszło. Był nowy przedmiot. Wówczas to był pierwszy, pierwszy rok tego typu przedmiotów. W ogóle jak przychodziłem na studia to jeszcze były takie... Przedmioty jak biurotyka, czyli obsługa tekstów y, central telefoniczny i y, y różnych. Tam łatwiej No takie tam. Także młodzi ludzie, którzy przyszli, y, bo to już transformacja trwała sobie y, lepsze. Wszyscy się spodziewali, że dostaną no, jakąś amerykańską wiedzę a tam jeszcze, jak za króla świeczka. Także to dopiero na drugim roku ta reforma przyszła, że te wszystkie przedmioty pozmieniano na bardziej takie nowoczesne, przydatne. Także już byłem wtedy zadowolony. No, ale pierwszy rok był, był taki dosyć śmieszny. Że to były przedmioty ogólne, że nas nie katowali biurotykami ani innymi tego typu. Ale, ale przyzna się, że te dziewczyny z biurotyki to... Ach, z biurotyki to... To mimo wszystko... To, ale zgodnie z, z, z, z nazwą, nie? Biuro... Tyka... Tak. Słowo ma różne niespodzianki. Także my powoli się zbliżamy do końca. Pomimo tego wszystkiego, co się na świecie dzieje, ja chciałem powiedzieć, że wiosna zamienia się w lato i dlatego należy z tego korzystać z wycieczek, plażowania, spacerów po lesie, w jakieś może w czasy wypoczynkowe zaprojektować sobie, bo ja nie wiem, jak będzie za rok, chociażby ze względu na ceny biletów lotniczych. Rządziciele nam tutaj projektują, że turystyka jest B, w czasowanie również, więc korzystajmy, póki jeszcze ich głupawka nie udzieliła się innym. No ja wiem, że na pewno będą nam zaciskać na, do, na dole i na górze, trzymając nas w stałym uścisku. Mój plan jest krótki. Moja mowa będzie krótka i szukać kota w ogródku. <grym> Dobra, tymczasem do usłyszenia. A, żebym nie zapomniał jeszcze. Za tydzień audycji nie będzie, ponieważ gospodarz ma inne zajęcia. No mam webinar, który nie wiadomo, co z niego wyjdzie, ale jest bardzo istotny, bo tutaj są te właśnie krzyżówki kierunków, tak powiem, no, no narastają drogi, gdzie, dokąd, kurde, co się dzieje, no. Ja to już rozkminiłem i wszystko tam mniej więcej podejrzałem. Oczywiście żadnych gwarancji tu nie ma, bo, bo jak spadnie mi 12 ton na głowę, no to... Ale generalnie to mniej więcej kumam, co się dzieje. Tak tutaj moi rozmówcy zazwyczaj potwierdzają, że, że tutaj mnie zaskoczyć z bokowca jest trudno. Co nie znaczy, że jestem wszystko wiedzący, bo jestem co do zasady. Jak zawsze mówię wszystkim interlokutorom i swoim ukochanym. Ja to się urodziłem, głupi, a jeszcze głupszy umurę. <śmiech> Ale dobra jest piosenka, którą y, zacytowałem. Y pod ubiegłą y, audycją, y, mianowicie proszę państwa bomba w, bomba w górę, czyli ten tekst, y, ten się śmieje, tamten oko ma ponurę, ten baś liczy, a tamtemu forsy brak, a ja jestem wciąż bez troski jak ten tak, bo w tym drzemie moja słodka tajemnica, że ja nie gram, tylko jestem za kibica, lecz każdemu nieomylną radę dam, no a potem ryzyk fizyk, graj pan sam. Tak, i przy okazji jakąś Danusię tam Marysię mogę troszeczkę rozgrzać tam po zawodach i jest wesoło. Jest wesoło. Dobrze, to na dzisiaj to już wszystko z mojej strony. Ja się z Państwem żegnam. Do usłyszenia. Kłaniam się nieustająco, idę po kota, bo nie wiem, co to będzie, bo wiesz, jak kot zginie, to już to będzie katastrofa w domu. Naruszenie miru domowego, nie wiem, czy, czy, czy do prokuratury nie zgłaszać. <głosy> Wołaj kota za tym. Dobranoc państwo.